Restaurant Posse i Base Global. Body kids, moje for and whip, gasoline, jestem zero trzech. Album 96, palenie kopcin, 28 inch rims, moje for and whip, wantom DVD, wantom DVD, wantom DVD. Body kids, for and whip, gasoline, jestem zero trzech. Album 96, palenie kopcin, 28 inch rims, moje for and whip. WWE, wkładam DVD Robię mały flex, mów mi młody Chris Mów mi Tony nic, młody Kevin Gates Ktoś tu dzwoni mi, I got two phones, bitch. Jeden robi ring, jeden robi ring Robię tu napięcia, ty robisz nic Piję Hennessy i odpoczywam dziś, odpoczywam dziś Nie rozumiesz nic i nie robisz nic 21 inch rims na głośniku B.I.G. Ale kamer leci dym Życie to jest chyba film na robór na DVD Płyta na dziś Włącz to sobie na repeat Włącz to sobie na repeat Włącz to sobie na repeat W życiu tak jak w DVD Robię sobie show Robię flex Moja rola ważna jest Twoja chyba nie Bo za wolny jesteś Moi ludzie sertnej palam Odpalam se Tesla, Tesle Głośno mnie będzie Wszędzie Żaden młody wilk, Got ten false bitch Wszystkie robią blink oh, Ona robi go face my fears, F society Boy. Jeśli palisz skleaf albo bierzesz pils Dla mnie jesteś nic Z moją bremią bitch, moim śmiesznym fit Kluczyk robi pik Body kit w moje foren whip gasoline Jestem 03 album 96 Palę nicotin 28 inch rims moje foren whip Włączam DVD, włączam DVD Włączam DVD Body kit moje foren whip gasoline Jestem 03 album 96 Palę nicotin 28 inch rims moje foren whip włączam DVD, włączam DVD, łączam DVD.